Zapraszam, uuuuj, od serca świata. Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać. Rozgodzam się w odmów, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę skicia Praca do mnie, praca, wyżlicy do spania. Wyzień za tymiotem, nasze życie skraca. Do lat przyszłym kratem. Ale to żadna wizyta, dewolucja. Stan stirando to do bloki, to nosy stan rompiendo To nie jest importa, naga. to. Niezależna audycja internetowa Podnośnik Góral przy mikrofonie Dzisiaj kolejny odcinek Podcastu Nowojorskiego Wiosna w pełni Lato przed nami Jest to dobry czas Żeby gdzieś wyskoczyć Może nawet troszeczkę dalej Niż za opłotki domu Dlatego dzisiaj odcinek podróżniczy, a gościem audycji jest Filip Poznaniak, zamieszkały od kilku lat w Dublinie, który opowie nam dzisiaj o swojej wyprawie do Panamy. Zapraszam do słuchania. Każda opowiadana przygoda powinna porywać serca słuchaczy. Niektóre przecież mogą być całkiem niewielkie i dość prozaiczne, a dla osoby zainteresowanej, czyli uczestnika zdarzeń, może się okazać punktem zwrotnym w jego życiu, który zapamięta na długie, na długie lata. Moje przygody są różne i pewnie kilka. Może ograniczmy się dzisiaj wyjątkowo do jednej. W dzisiejszym odcinku się pojawi, ale wierzę, że wszyscy z Was słuchający Dzisiejszego odcinka znajdą ich o wiele, wiele więcej w swoim własnym życiu. Moje przygody zaczęły się chyba od książek, od czytania. Tomka Sojera od czytania przygód Tomka Wilmowskiego, potem Winnetu, czyli takie zwyczajne, podstawówkowe lektury, które każdy chłopak musiał przeczytać, które każdy ciekawy człowiek, mały wtedy człowiek z małym rozumkiem, wtedy w, myślę w łatwiejszym świecie, który łatwiej był przyswajalny, wtedy właśnie takie książki obowiązywały. To były nasze wewnętrzne przygody w naszym dziwnym polskim świecie. Były to przygody jednak według mnie najlepsze, bo to były przygody osobiste z książką. Wyobrażaliśmy sobie Tomka Wilmoskiego gdzieś jak jeździł po Syberii albo po różnych innych krajach i pamiętam, pamiętam że to były momenty, właśnie takie momenty, które pamiętam do dzisiaj. Z biegiem czasu człowiek się starzał i może, jakby to powiedzieć, dorastał, pracował i zbierał pieniądze na podróże już inne. Nie w książkach, ale takie prawdziwe. Na początku z Orbisem, z rodzicami, wyjazdy do demoludów, Bułgaria, Jugosławia, Rumunia. Potem, jak już człowiek skończył maturę, zaczął studia, zaczął wyjeżdżać, za własne, zarobione pieniądze Włochy, Austria, Niemcy czasem dalej, czasem bliżej i tak się stało, że w pewnym momencie swojego życia postanowiłem wyjechać z Polski redaktor Marek przed tym nagraniem, przed tym naszym spotkaniem zasypał mnie ilością niewiarygodną pytań i zrobił mi listę Mówił Filip, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na te pytania masz mi dzisiaj odpowiedzieć. Ale ja myślę, że złamię tą konwencję pytania-odpowiedzi i postaram się troszeczkę mówić z głowy. Troszeczkę inaczej niż to redaktor Marek sobie zaplanował i może troszeczkę inaczej niż to jest w każdym innym odcinku podnośnika. Ale jak już wspomniałem, redaktor ma wizję, ja mam wizję. Postaram się to wszystko jakoś pogodzić i na część pytań postaram się odpowiedzieć, na część pytań... Może przemilczę, ale, ale gdzieś tam między słowami coś powiem. W każdym razie serdecznie witam w dzisiejszym odcinku. Mam na imię Filip i można powiedzieć... Nie, nie, nie jestem podróżnikiem Jestem człowiekiem, który Ciuła pieniądze, który zarabia Który pracuje i raz na jakiś czas Jedzie na podróż swojego życia Która co dwa, co trzy lata Się odbywa I ja wolę w ten sposób Ja wolę jechać raz na jakiś czas Raz na dłużej Raz porządnie Oprócz tego wiadomo, że w roku Gdzieś tam się jedzie Posmakować piasek na Kanarach, pojechać może gdzieś poszwędać się po Saharze na chwilę, ale takie podróże sobie zawsze gdzieś planuję, marzę co trzy lata. I tak to było, że trzy lata temu udało mi się poznać osobiście redaktora Marka. Była to moja podróż z zachodu na wschód w Stanach Zjednoczonych, zahaczywszy o zahaczywszy o Meksyk. No i tak się stało, że z redaktorem pewnego porankowego dnia na Laguardi się poznaliśmy. Jego biały, ogromny Cadillac i moje bagaże i czekanie. Ale warto było czekać, warto było czekać. Redaktor ostatnimi czasy dość mocno się wygadał z racji swojej rocznicy, a ja tutaj jednak nie będę więcej o nim mówił, bo trzeba zachować, trzeba zachować tajemniczość tej osoby. Ja dzisiaj będę mówił może mniej o sobie, Wbrew pozorom, a więcej o podróży, którą ostatnimi czasy przebyłem, czyli pojechałem tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Pojechałem tam, gdzie chciałem jechać. Chciałem, to nie to, że nie chciałem, ale y, były różne opcje. Były różne opcje, zacznę troszeczkę zawolowanie w tym wszystkim, bo była opcja Japonia, była opcja Raid Dakar i była opcja Panama. Panama wyszła najtaniej, Panama wyszła najbardziej spontaniczna i Panama wyszła najbardziej wakacyjna. Bo Japonia, wiadomo, kraj, miasto, mnóstwo, mnóstwo miast, mnóstwo różnych um, urbanizacyjnych spraw, to by troszeczkę kłóciło się z, z pomysłem na wakacje. Dakar troszkę za drogo, troszkę za bardzo w biegu, każdego dnia gdzie indziej. Wiadomo, jak to wygląda, ale Panama wyszła, Panama wyszła naprzeciw nam, naprzeciw moim oczekiwaniom, bo poznana pani gdzieś w biurze przypadkowo napisany list do jednego z biura podróży i pani wytłumaczyła nam wszystko i powiedziała i, i, i załatwiła dużo rzeczy. W każdym razie taka zwyczajna ludzka przychylność spowodowała, że Panama, Panama, Panama. Wielu z was pewnie zastanawia się dlaczego powiedziałem przed chwilą, że jadę do kraju, w którym nikogo jeszcze nie było. Nie było nikogo, kogo znam, nie było żadnej osoby, której mogłem się spytać Słuchaj, jadę do Panamy i, i powiedz mi, gdzie spać, gdzie jechać, co zobaczyć i, i po prostu.. Co tam jest ciekawego? Wszystko, czego się dowiedziałem od Panamy, to.. Word. Wide Web, czyli Internet. Ale myślę, że to jest bardzo dobry sposób w dzisiejszych czasach. Wspomniałem na samym początku podróżowanie moje takie książkowe, czyli, czyli w czasach, kiedy nie było Internetu, czyli Tomek Wilmowski, Tomek Sawyer. A teraz Internet, jak już wspomniałem, jest bardzo pomocny i bardzo przyjazny i, i bardzo dużo ciekawych rzeczy można przeczytać. Aczkolwiek, aczkolwiek oprócz podróży samym kanałem panamskim większość rzeczy była całkowicie przypadkowa, czyli palec po mapie, chcę jechać tu, chcę jechać tu i chcę jechać tam. I, i tak się narodziła moja podróż po Panamie. Prawie cztery tygodnie, prawie, prawie za długo już był moment, kiedy, kiedy chciało się po malutku wracać, ale, ale bo może troszeczkę za dużo było Planowania, troszeczkę za dużo było rzeczy, które chciało się zobaczyć i za mało było rzeczy, które które mm, były, może nie chciałbym powiedzieć dzikie, ale uważam, uważam, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się plan i, i tego planu może troszeczkę było właśnie za dużo. Przyleciałem do Panamy z Amsterdamu samolotem rejsowym, 9 godzin podróży. Lotnisko Tokumen, bardzo malutkie, ale bardzo takie sympatyczne. Potem wynajem samochodu i podróż półtorej godziny do centrum miasta. Po ciemku ulica Droga, w zasadzie wtedy nie wiedziałem, że jest tak zwana objazdówka miasta, która jest bardzo widowiskowa i taka panoramiczna. Jechałem po prostu na Czuja, patrząc na światła miasta i wiedziałem, że w pewnym momencie... Będzie kanał, to znaczy, że jestem już za daleko, więc wynajęcie samochodu, całkiem całkiem dobre ceny, potem trzy noce w Panamie. I tak to wygląda, i tak to się zaczęło. Zapytacie się pewnie, dlaczego Panama? Sytuacja jest dość błaha, aczkolwiek, aczkolwiek myślę ciekawa do powiedzenia. Moja mama, szanowna, dawno, dawno temu mieszkała kilkanaście lat w Stanach. Tak się zdarzyło, że pływała dużo na tak zwanych kruzach. Pływała jako turystka, pływała jako um, zwiedzaczka, można by tak powiedzieć. Opłynęła całą Amerykę tą dolną, całe Karaiby prawie. Pływała też gdzieś Morze Czerwone, tamte rejony. I Będąc, jak już wspomniałem, w rozłomce, bo ja wyjechałem z naszego polskiego kraju jakiś czas temu, mama też i zawsze pytała mi się, drogi synku, co Ci przywieźć z wakacji, co Ci przywieźć z moich wypraw. W sumie nie chciałem mamy obarczać um, kolejną... Um, nie chciałem mamy prosić o kolejną pamiątkę, o jakiś, nie wiem po prostu, żeby nie, wy nie wyjść na obojętnego, niezainteresowanego syna, powiedziałem gdzieś tak w pewnym momencie, mamo, koszulkę jakbyś mogła mi przewieźć, zwyczajny t-shirt, tam gdzie jesteś. No i ilekroć się spotykaliśmy, po paru miesiącach, a nawet czasem po paru latach, dostawałem od mamy wielką, ogromną reklamówkę pięknie wyprasowanych nówek, tak zwanych nówka pewek z t-shirtów. I pośród tych wielu t-shirtów, które, które gdzieś tam właśnie mamami sprezentowała, był szary, taki piaskowy t-shirt z Panamy. Z, z taki dowód pamiątka przepłynięcia kanału panamskiego. I, I logo, które było właśnie na tej koszulce, jakoś mnie za, zainteresowało, zafrapowało i było to jakieś 9, może 8 lat temu i zacząłem się bardziej interesować, więcej czytać i, i więcej wiedzieć. No i jak już wspomniałem, era internetu, czyli można wejść na stronę kanału Panamskiego, zobaczyć, wejść, nawet prawie być, bo tam są takie kamerki internetowe i można to wszystko zobaczyć. I prawie, prawie jak wspomniałem, być. Widzieć, co przepływa, gdzie przepływa i co wiezie. I tak to się zaczęło. Tak się zaczęła fascynacja kanałem Panamskim. Powiedziałem sobie, że na moją okrągłą rocznicę urodzin Trzeba coś z tym zrobić i trzeba jechać tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Spływ, jeśli można by użyć takiego słowa, kanałem panamskim trwa 9 godzin. Wczesne, poranne e, zaokrętowanie się na małym, turystycznym stateczku o godzinie 7. Potem godzina i troszeczkę płynięcia do Miraflores Lock, przepłynąwszy wcześniej pod mostem Puente de las Americas, No i kanał panamski, który, jak już wspomniałem, intrygował mnie niesamowicie. I nawet nie chodzi o same budowlę, tylko o samą historię o tego człowieka, który z takim wielkim sukcesem zbudował kanał sueski, a potem poległ również spektakularnie z kanałem panamskim, czyli Ferdynand Lesseps. To wszystko działo się 100 lat temu. Za rok będzie 100 lat, kiedy będzie otwarcie, kiedy będzie setna rocznica kanału panamskiego, ale Ferdinand Lesseps w 1879 roku zaczął budować kanał panamski, będąc w chwale, w szczycie swojej popularności. Myślał, że tak samo jak łatwo mu się przekopało przez banalnie prosty, powiedzmy, kanał sueski, wtedy Kanał Suecki, Znaczy, przepraszam, nie przekopał się przez kanał Suecki, tylko przekopał się przez Pustynię tworząc kanał Suecki. Bądźmy dokładni. Tak myślał, że zbudowanie kanału poprzez Amerykę właśnie w tym miejscu, właśnie w tym miejscu, gdzie jest teraz kanał panamski, będzie banalnie proste. Wystarczy przekopać się na poziomie morza. Troszeczkę więcej gór, troszeczkę więcej kamieni go będzie czekać, ale wyznaczył sobie 10-12 lat na to wszystko i, i poległ spektakularnie. O tym powiem wam troszeczkę później, a teraz wracam do kanału, czyli um, Miraflores Lock. Potem tutaj mamy dwie śluzy, podnoszą Cię o mniej więcej 7-8 metrów każda śluza. Potem mamy małe jezioro Pedro, Pedro Miguel, chyba z tego co pamiętam, i mamy śluzy Pedro Miguel, które podnoszą Cię znowu na 8 metrów, czyli w sumie 26 metrów od strony od strony Zatoki Panamskiej. I potem płyniemy, płyniemy, płyniemy 6 godzin, bo mniej więcej um, przepłynięcie śluzowania jakby to można tak powiedzieć to jest godzina, godzina 15. Zależy, czy płyniemy sami, czy płyniemy z jakimś statkiem większym. Mi się akurat udało płynąć tą naszą małą pinką za statkiem Ocean Glory, ale obok, obok, bo rano zawsze statki płyną w jedną stronę, obok był statek polski, kraszewski, który był pod banderą cypryjską. Zresztą większość polskich statków jest albo pod banderą cypryjską, albo pod panamską, albo pod liberyjską. To są tak zwane um, tanie bandery. Jeśli ktoś chce sobie przeczytać, zapraszam, jak już wspomniałem, do internetu. Ale właśnie, godzina, godzina 15 śluzowanie od strony Zatoki Panamskiej, potem 6 godzin przepłynięcie przez kulebrakat, czyli taki um, ryf, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ryf, um, szelf jakby kontynentalny, czyli najwyższe miejsce, które, które, przez które musieli się przekopać. To było jakieś chyba 400 metrów, coś, coś w tym stylu. No i potem 6 godzin spokojnego płynięcia dość zamuloną rzeką, potem wpłynięcie do jeziora Gatun i trzy śluzy już takie połączone od strony, od strony um, Oceanu Atlantyckiego, od zatoki, od zatoki um, Morza Karaibskiego. I tam znowu schodzimy 26 metrów. Las miradas fantasmasy. una noche, cualquiera la balsa. Ja awera, que pasa? No sea que sigamos viviendo. Dla mnie cała historia, jak i technikalia były niesamowicie ciekawe. To wszystko próbowałem się, tak jak powiedziałem, próbowałem przygotować się do tego wszystkiego bardzo, bardzo dobrze. Dużo książek przeczytałem opracowania, nawet sięgnąłem po książki Tony Halika, który przejeżdżał całą Amerykę górną, centralną i środkową swoim Jeepem i może właśnie troszeczkę za dużo tego było, za dużo miałem tych informacji i troszkę za dużo chciałem wiedzieć, więc jeszcze raz wiem, że to jest początek podcastu, ale, ale mówię, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończą się plany i trosz, czasami tych planów troszeczkę mieliśmy za dużo w każdym, razie, w każdym razie trzy dni w Panamie, hmm. bardzo ciekawe, bardzo zróżnicowane miasto, um, wieżowce, cała taka bateria wieżowców, chyba jedna z większych na świecie jako, jak, jakie widziałem, w każdym razie na pewno w tej części świata największa. Ale to wszystko też kontrastowało z niesamowitym ubóstwem, gdzie jeden ja, samochodem, skręciwszy nie w tą drogę, nie w tą ulicę, nagle znalazłem się w dzielnicy, gdzie, gdzie na pewno w życiu nie chciałbym być drugi raz nigdy w życiu. W każdym razie tak to jest w tym mieście, tak to jest w, w tym kraju, gdzie bogactwo czasem wylewa się na ulicę, ale kontrastuje z najbiedniejszymi momentami życia ludzi. Zatem Kanał Panamski, Trzy dni, w sumie w Panamie trzy dni, ale kanał Panamski to jest wycieczka na jeden dzień. Potem powrót z miasta Kolona autobusem, godzina 15, godzina 20 i potem na, na trzeci dzień podróż do Pedasi. Pedasi to jest takie małe miasto, miasteczko, wioseczka w zasadzie nawet można powiedzieć, którą znalazłem właśnie tak jak powiedziałem na samym początku, palec po mapie, bo stwierdziłem, że chcę być tu, tu i tu i... I chcę odpocząć po całym roku, po całym wariactwie, które się przez ostatni rok em, toczyło i chciałbym gdzieś na spokojnej plaży poleżeć i pobudować w piasku, tak jak lubię. Zatem Pedasi i taka mała tutaj troszeczkę kryptoreklama, czyli Posada de los Destiladores, miejsce najbardziej spokojne, jakie znam w życiu. Zero turystów, zero niepotrzebnych rzeczy, prawie, możemy by powiedzieć, zero prądu, takie miejsce, gdzie masz swój domek nad oceanem i, i nic więcej. I, i, I to ci wystarcza. To po tej zurbanizowanej, krzyczącej, głośnej, głośnej hałaśliwej Panamie było miejsce wymarzone. Tam spędzony tydzień na obserwowaniu porannych pelikanów, potem po południe gonienie jaszczurek i różnych innych igłan, a wieczorem zabawa z krabami i różnymi innymi potworami, które próbowały ci wejść w nocy do domu. Z pedacji powrót do autostrady panamerykańskiej do miasta Bokete. Bokete to jest już blisko Kostaryki, takie miasto, raczej miasteczko, wioseczka, tak bym tu powiedział, która jest zatopiona w górach, blisko wulkanu Barum. I tam zupełnie było inaczej. Tam był świat zupełnie inny. Dżungla, kolibry, Ptaszorów tysiące, szum rzeki, która gdzieś właśnie z gór spływała. No i troszeczkę więcej turystów, a przede wszystkim więcej Amerykańców, którzy, którzy właśnie w tamtych rejonach upodobali sobie umieranie, można by tak powiedzieć, bo w tamtych rejonach powstało bardzo dużo tak zwanych domów wczesnej i spokojnej starości dla Amerykanów. Można było sobie tam kupić dom albo wynająć i spokojnie się starzyć. Zatem było to takie miejsce, gdzie można było spotkać dużo bezszczękowych na wózkach Amerykańców albo też bardzo stare babcie, które miały nieprzyzwoicie białe zęby, wkładając wcześniej sztuczne szczęki. Bo mieszkaliśmy w takim miejscu znowu prowadzonym nie przez Panamczyków, tylko tym razem przez Kanadyjczyków. Wcześniejsze miejsce, czyli Posada Delos Destilladores była prowadzona przez Szwajcarów i Francuzów. Tutaj miejsce, gdzie mieszkaliśmy było prowadzone przez Kanadyjczyków i były to takie domki, takie bungalowy dwupoziomowe. W każdym razie... Bardzo również wygodne, miłe, sympatyczne, no ale tutaj nie było widoku na ocean, nie było porannych i nocnych przypływów, były tylko kolibry i szum rzek. Ale to miejsce było specjalnie wybrane ze względu na ptaszory, na to, że żeby obserwować to, co się dzieje no, obserwować faunę i florę tamtego rejonu, i zawsze, jak się wybieram w podróż, to biorę ze sobą aparat wiadomo i jakieś rzeczy nagrywające i próbowałem też właśnie fotografować różne ptaszory, kolibry aczkolwiek kolibry tak szybko zapieprzają, że jest prawie niemożliwe żeby zrobić dobre zdjęcie tym ptakom ale ale na 200-300 zdjęć, które właśnie podczas tego czterodniowego pobytu właśnie w tym miejscu właśnie w bukietę, zrobiłem Trzy, może cztery zdjęcia są, myślę, naprawdę dobre. Z buketę wybraliśmy się do Bocas del Toros poprzez Almirante. Almirante to jest taka mała miejscowość, taki mały port. I tutaj były największe problemy z podróżą, bo trzeba było się przebić po raz kolejny przez góry. No i droga... Jak to pisali w internecie, nie była za dobra. Droga nie była najbezpieczniejsza. Droga nie była um, za bardzo dobrze opisana. I tutaj nie do końca wszystko było ustalone. Ale okazało się, wcale nie było tak źle. Czyli trzeba było się z buketę troszeczkę cofnąć i potem przez góry, przez masyw górski dzielący Panamę na wschód i zachód przebić się właśnie na stronę um, do zatoki karaibskiej i tam zupełnie już inny świat, zupełnie inny klimat prawie w ciągu 10-15 minut jadąc samochodem z takiego polskiego lasu brzozowo-świerkowego sosnowego, w ciągu tych 15 minut przejeżdżawszy przez przełęcz nagle drzewa zamieniły się w palmy, różne inne tropikalne rośliny to był naprawdę taki jeden z niesamowitych momentów, kiedy jedziesz samochodem i w ciągu właśnie takim 10-15 minut klik i jesteś zupełnie w innym świecie. i Już nie możesz oddychać, bo jest tak duszno, bo jest taka wilgotność, bo jest, bo jest tak gorąco. I tam dojechaliśmy do Almirante i żeby dojechać do miejscowości Bocas del Toros, gdzie mieliśmy tak zwaną metę, trzeba było się zaokrętować na małą taką szybką łódkę. Um, oczywiście Podjeżdżając już do samej miejscowości, gdzie, gdzie te łódki takie, to były łódki włożące turystów. To no nie to, że sobie wynajmowałeś tą łódkę, oczywiście mogłeś, ale to były łódki włożące turystów. Około 10-15 osób do takiej łódeczki szybkiej, takiej szybkiej motorówy wchodziło od razu. Wchodzili ci nagabywacze, nawet w moim wypadku ktoś tam kiwał. Łódeczka, łódeczka, du -du", od razu wsiadł na tylne siedzenie i mówił ci: jedziemy tu, jedziemy tu. Tu musisz zostawić samochód na tydzień tutaj kupujesz bilety na łódeczkę, wszystko Ci załatwili, wszystko od razu naganiacze załatwili, aczkolwiek ym, gdzieś, wiadomo, w internecie się czytało, żeby uważać, żeby nie korzystać z tych naganiaczy, ale no, no nie było wyjścia, nie było możliwości nie skorzystać, bo od razu Ci ludzie do samochodu wchodzili, ale mówiąc szczerze, mili, sympatyczni, nie było żadnego żadnego problemu i siedliśmy na łódeczkę, jakieś 40 minut taką łódką, naprawdę mega szybką, z silnikiem prawie z dwoma silnikami po, po, po 200 koni, dopłynęliśmy do Bocas del Toros, i stamtąd mieliśmy jeszcze jedną podróż łódką, już taką zwyczajną, jak się potem okazało, opiną, na wyspę, na wyspę kolejną, gdzie już była nasza, nasza e, siedziba, można by powiedzieć, na kolejny tydzień. Strasznie gorąco, strasznie duszno. Jedyny taki Duszny dzień przeżyłem, pamiętam, kiedy byłem 20 lat temu w Miami, wychodząc z klimatyzowanego budynku lotniska, wychodząc na parking samochodowy w Miami. Pamiętam taki buch gorąca, taki buch takiej, takiej pary, czasami jak się otwiera piekarnik, to wtedy... Coś takiego mnie w Miami te 20 lat temu doświadczyło i teraz było bardzo podobnie, gdzie, gdzie wyszliśmy z łódki do klimatyzowanego takiego małego dworca łódkowego i potem wyszliśmy już na ulicę i taki właśnie para, buch i nagle czujesz, że jesteś cały mokry, czujesz, że wszystko płynie i, i, i, i strasznie gorąco, strasznie dusz, no ale to był, to był właśnie taki czas. Pora sucha mieszała się z porą deszczową i te wszystkie fronty atmosferyczne, powietrzne powodowały, że, że prawie nie dało się oddychać. Zatem Trzeci etap podróży była to laloma. Po hiszpańsku znaczy um, zgubiłem polskie słowo steep po angielsku, czyli, czyli um, o kurczę skarpa. O. I znowu miejsce prowadzone przez Amerykanów i znowu miejsce niesamowite i znowu miejsce znalezione tak Przypadkiem, aczkolwiek, jak już powiedziałem, gdzieś to wszystko już wszystko było wcześniej zaplanowane, więc wiedzieliśmy, gdzie jechać. W tym miejscu akurat rezerwacie trzeba dokonywać co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Takie to jest niesamowite, fantastyczne miejsce. Zero prądu, zero ludzi, maksimum natury. I było to miejsce, gdzie, powiem tak, tak potocznie miałem pierwszy raz strach w gaciach, że, że pierwszy raz się bałem, bo mieszkaliśmy w takim domku na drzewie. Domek nie miał okien, nie miał szyb, miał po prostu cztery pale w czterech kątach tego domku. W środku była jedna wielka taka moskitiera tworząca taką kostkę. No i nic więcej nas nie chroniło przed tym, co dżungla daje, można by powiedzieć. Czyli przed pająkami komarami, małpami skaczącymi po dachach różnymi innymi ptaszorami i pamiętam pierwsza noc była była straszna pierwsza noc naprawdę prawie nie zmrużyłem oka bo dźwięki dżungli w nocy są niesamowite chociaż te same dźwięki są w dzień ale, ale widać co się dzieje a w dżungli umysł jest pełny umysł jest ogromny umysł twój jest przepełniony tym co możesz co, czego nie widzisz, ale co, co sobie wyobrażasz? I, I to, co się działo wtedy, właśnie w, w pierwszej i w drugiej nocy w dżungli, było niesamowite i, i jak już mówię, miałem mokro w gaciach. Ale, ale pamiętam, pytając się właściciela, jak z komarami, bo wyjeżdżając do takich krajów trzeba przejść kilka szczepień, różnych innych takich e, spraw medycznych. Zresztą właśnie chyba za dwa dni muszę iść się doszczepić e, ostatni raz. Um, bo, bo, bo po powrocie także trzeba się szczepić. Um, w każdym razie, w każdym razie pytając się właściciela, jak przyjechałem, jak tu wygląda sprawa z komarami, czy, czy należy się tutaj bać komarów, on odpowiedział, komary to tutaj jest najmniejszy problem. I Tak było. Skorpiony, różne inne małe potwory, które mogą ci wejść do butów. Za każdym razem, kiedy cokolwiek zakładałeś, kiedy cokolwiek wyjmowałeś z torby, kiedy cokolwiek gdzieś coś grzebałeś, musiałeś sprawdzać trzy razy, buty, koszulkę, t-shirt, nawet czapkę, cokolwiek. Wszystko było upstrzone jakimiś stworami. No i skorpiony, które teoretycznie okazały się najbardziej krwiożercze, nawet udało się mi w walizce przywieźć skorpiona. Nie wiem, czy był, czy wszedł mi do walizki już nieżywy i i wszedł nieżywy, przepraszam ja go gdzieś tam niechcący wrzuciłem nieżywego, czy po prostu wszedł do walizki poprzez podróż, przez te cztery dni em, podróży gdzie nie wyjmowałem w zasadzie nie rozpakowywałem walizki em, gdzieś tam usech i zdech ze zmęczenia albo z braku jedzenia, w każdym razie em, skorpiony, skolopendry, różne inne rzeczy które mogły cię zjeść, zabić wszystko to było, pająki ogromne, wielkie, zielone to wszystko, to wszystko mogło Cię tam zabić, że tak powiem, na śmierć. Ale też były plusy, czyli życie w dżungli, bez prądu, była tylko mała e, bateria słoneczna, która generowała światło, energię i potem w nocy oddawała w postaci rachitycznej żarówki i, i małego wiatraka. I to wszystko było właśnie tym, czego oczekiwałem po tych wakacjach. W końcu bo było to takie obcowanie z naturą totalną, absolutnie zero cywilizacji. Wszystko, co się na tej wyspie działo, wszystko tam żyło i umierało, nie było żadnej interakcji z, z, z zewnętrznym światem. Jeśli sobie wstukacie stukach Laloma zresztą redaktor wpisze w... Wpisze, w dodatkach do podcastu zapewnię adresy, gdzie, gdzie, gdzie można znaleźć miejsca, w których ja byłem. To wszystko, co tam jedliśmy na tej wyspie, rosło, żyło. Wszystko, co tam robiliśmy, to właśnie tam, tam się tworzyło. No. Wycieczki łódkami poprzez lasy na morzynowe, potem wizyta w jaskini, chodzenie wchodzenie w wodzie w jaskini po po. po po szyję, w wielkich rękawicach po to tylko, żeby nie dotykać e, głowymi rękami nietoperzy i różnych innych potworów, które się do tych ścian przylepiały. Potem chodzenie po dżungli. Wiadomo, to wszystko było z przewodnikiem, ale miało to swój taki dla nas mieszczuchów bardzo niesamowity i bardzo taki mm, inny wymiar taki właśnie takiej dzikości. Ale mówię, że w tych trzech miejscach, czyli Panama, Pedasi, Bokete i właśnie tutaj Bocas de Archipelag, Archipelag Wysp, Bocas, właśnie ta ostatnia miejscówka, że tak powiem, była najbardziej dziksza. Tak jak wspomniałem, Panama jest ciekawym krajem, jest... Krajem wartym zobaczenia, aczkolwiek nie pod względem kulinarnym. Bardzo się, zawiodłem, bardzo się zawiodłem, jeśli chodzi o jedzenie. Bardzo się napalałem zawsze na to, że w takim kraju musi być dużo dobrego jedzenia i oprócz mięsa, które było naprawdę dobre, to nic więcej... Dobrego mnie, można by tak powiedzieć, nie spotkało. Lubię kulinarne wyprawy, typu gdzieś na weekend do Lizbony, albo gdzieś do Barcelony, żeby tylko zjeść dobrą rybę, żeby, żeby zjeść dobrą peję i coś takiego. A tutaj jednak mam wrażenie Panamczycy leniwi, że nie za bardzo im się chce gotować, wolą gotowizny, wolą rzeczy, które można kupić w sklepach. I tak też było chyba z jedzeniem, aczkolwiek dużo jadłem na ulicy, dużo jadłem tego co, co sprzedawali na straganach co sprzedawali ymm, po prostu tak jak już powiedziałem na ulicy cóż jeszcze mogę dodać ymm, Panama jako kraj myślę interesujący jeśli wybieracie się samochodem to trzeba się nastawić na to że nigdzie nie ma znaków drogowych ja po jakimś czasie po jednym, po dwóch dniach jak to się mówi, obczaiłem, jak się poruszać po tym kraju, wystarczy patrzeć na autobusy, trzy rodzaje autobusów, małe takie, um, wany osobowe, potem takie troszeczkę większe autobusiki, typu amerykańskie autobusy dla dzieciaków oraz były takie już duże, ogromne liniowce autobusy jeżdżące na przykład z miasta Dawid do, do miasta Panama takie duże, nawet czterosiowe wielkie autobusy i najlepiej, najlepiej właśnie poruszać się, jeśli nie, nie masz żadnych znaków patrząc na to skąd, dokąd dany autobus jedzie bo on zazwyczaj ma regularną trasę, jedzie stąd dotąd jeśli dany autobus jest właśnie na drodze, której jedziesz i te dwa miejsca, które się pojawiają właśnie gdzieś z przodu tego autobusu e, są na twojej mapie, to znaczy, że dobrze jedziesz, aczkolwiek e, zgubiłem się 4-5 poważnie razy, e, ale to były takie zgubienia właśnie dobre, takie zgubienia, jak już powiedziałem, prawdziwa podróż zaczyna się tam, gdzie, gdzie kończy się plan. I gdyby nie zagubienia, te, te 4-5 zagubień, to na pewno nie poznaliśmy, by nie poznalibyśmy, by um, super miejsc, super ludzi i, i super, super e, klimatów takich, takich e, widokowych. Tak to wygląda. Panama. Panama miasto, Panama kraj, można powiedzieć. Podcast Marka nie jest najlepszym medium do rozmowy o polityce, ale Ameryka w swojej, Amery Stany Zjednoczone Ameryki w swej mocarstwowości, w swym dążeniu do pokoju, myślę, same w sobie zrobiły najwięcej na świecie, żeby tego pokoju nie było, ale, ale myślę, że Panama jako kraj jest jedynym krajem na świecie, którym, dla którego... Stany Zjednoczone zrobiły coś dobrego. Tak tutaj to jest zawalowanie powiem. W każdym razie w 1903 roku uwolniły uwolniła Stany Zjednoczone Panamę, które wtedy nie, były, nie, nie była krajem od Kolumbii. No i mówiąc szczerze, tylko ze względu na swoje ściowskie interesy i, i, i na interesy związane z kanałem Panamskim utworzyła kraj zwany. Panamą i dość mocno go przez 60-70 lat uzależniała od siebie, a kanał panamski w ogóle był strefą eksterytorialną i podległą tylko Stanom Zjednoczonym, ale mówiąc szczerze, jak już powiedziałem, Stany Zjednoczone jednemu kraju na świecie zrobiły dobrze, tak się wyrażę dość brzydko, czyli Panamie, czyli postawiły ten kraj na nogi, zrobiły coś dobrego, czyli czyli w Zrobiły kanał panamski, który wykupiły od Ferdynanda Lesepsa, który niestety, niestety, um, przełożył siły na zamiary, czy jak to się mówi, i no, niestety nie dał rady. Nie dał rady zbudować kanału. Myślał, że e, kanał na poziomie morza będzie taką samą łatwizną jak kanał, panamski, jak, jak kanał Suezki. A tutaj okazała się sprawa o wiele, o wiele bardziej um, trudniejsza kosztowała wiele tysięcy więcej, żyć ludzkich no i komary i pora deszczowa i woda i cała geologia i klimat tego kraju zupełnie zupełnie Ferdinand Lesseps olał tą sprawę i zupełnie nie wiedział, nie wiedział jak to ugryźć, w każdym razie Amerykanie kupili prawa do kanału, zbudowali kanał 26 metrów nad poziomem morza, oszczędzili dużo czasu, oszczędzili dużo pieniędzy i oszczędzili przede wszystkim straszny kawał drogi żeby opłynąć Dolną Amerykę w celu przebicia się przez, z Oceanu Atlantyckiego do Oceanu Spokojnego tak to myślę będzie wszystko w dzisiejszym podcaście nie mam, nie mam chyba nic więcej do dodania aczkolwiek jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć więcej o Panamie Proszę pisać do redaktora, redaktor pewnie podeśle e-maila do mnie i służę informacjami, służę pomocą i te moje prawie cztery tygodnie w Panamie na pewno zaowocują, nie tylko zaowocowały zasadzie, tylko dużą wiedzą, ale, ale także, jak już powiedziałem, hmm, przeczytałem kilka książek o Panamie, o kanale panamskim, nawet kilka polskich opracowań, ale także ze względów y, takich ogólnoludzkich. Lubiłem wiedzieć więcej, lubiłem mm, wiedzieć, gdzie jadę, gdzie jadę i po prostu, po prostu wiedzieć o danym kraju jak najwięcej można i spędzić tam najlepszy czas mojego życia. To tyle myślę na dzisiaj. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może z, nie w tym roku ale za, za, za dwa lata, jak redaktor będzie miał czas, zaprosi mnie do odcinka. Myślę, że coś o rajdzie Dakar mógłbym szepnąć, ale to wszystko będzie, wszystko będzie jeszcze w niedalekiej przyszłości zdecydowane. Wszystko to wszystko będzie zadecydowane. No i cóż, dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za słuchanie, a redaktorowi dziękuję za zaproszenie do najlepszego podcastu w polskiej podcastosferze. Dzięki Ci, Filipie, za dobre słowo i za ten materiał, który zechciałeś nagrać dla audycji Podnośnik. Ja powiem tak na zakończenie, że zanim zacząłem nagrywać własną aud audycję, rozpocząłem moją przygodę z podcastingiem, od słuchania innych podcastów, od słuchania podcastu Filipa, który bawi się już to zjawisko już chyba z 7 lat i jest jednym z pierwszych podcasterów, który w języku polskim zaczął nagrywać podcasty. To było coś nowego. Filip przetarł szlaki dla innych osób, m.in. dla mnie. Także dzięki Ci, Filipie, i zapraszam wszystkich do, do słuchania. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają podcastu Filipa, pewnie tacy też się znajdą, nie tylko dla orów.com. Wiele o podróżach, zresztą zajrzyjcie, zobaczycie sami. Podnośnik to jest podnośnik nie tylko dla orów. Są inne podcasty, słuchajcie podcastów, znajdziecie coś dla siebie. Każdy podcast jest inny, nie ma dwóch takich samych. Tak, to byłoby na tyle. Tymczasem i do usłyszenia.